Jednym z największych gwałtów na muzyce są melodie góralskie. W ogóle cała muzyczna kultura ludowa boli, ale te rzeczy z okolic gór szczególnie rozdrapują uszy, wdrapują się w mózg, aż wielita się wciskają. Tym bardziej, że nie wiedzieć czemu jest ten stereotyp górala godującego gwarą w Kierpcach, robiącego e, różne rzeczy z owcami i spędzającego Czas dla rozrywki przy muzyce regionalnej. Dobra, nie będę was już torturować tymi dźwiękami. Wyciszemy muzykę. Spokojnie, spokojnie, ciszej. O, tak lepiej. Słuchacie podcastu Inny Koncept, a ja nazywam się Paweł Duraj i zapraszam was na nowy odcinek. Opowiedzieć chciałem parę słów o spacerku ze znajomymi. Zapowiadałem to w ostatnim odcinku, no to wypada pociągnąć ten temat, opublikować go. E, tak więc grupą wybraliśmy się na kilka dni w środek Beskidu Żywieckiego, czyli w sumie zaraz obok terenów, na których mieszkamy, e, ale i tak było fajnie, przynajmniej nie było problemu z dojazdem, nie trzeba było zapłacić za bilety, dużych pieniędzy no, zwłaszcza na początku było fajnie, bo ktoś genialny wpadł na pomysł, że w sumie połowa z obecnych osób na tym wyjeździe brzydzi się wysiłku, więc jeśli chcemy sobie pochodzić po górach tak troszkę ambitniej to no to może pójdziemy na miejsce nocą a reszta do nas dojedzie następnego dnia i tak oto o 22 wsiadłem w pociąg, gdzie czekała już trójka ludzi z plecakami. Nigdy wcześniej nie chodziłem nocą po górach, tak celowo, jak już to noc zastała mnie na szlaku. No i ciekawy byłem, ciekawy byłem jak to wszystko wyjdzie. Wysiedliśmy na stacji węgierskiej górce i stamtąd prosto na szlak. No, prawie. W sumie... Po prostu na szlak weszliśmy, po czym po jakichś 5-10 minutach zgubiliśmy szlak, ale tak tylko troszeczkę, po prostu poszliśmy alternatywną trasą kawałek, nadłożyliśmy kilkaset metrów, to nic, to był dopiero początek, taka fajna zapowiedź tego, co się miało dziać później fajna ekipa w ogóle e, wszyscy w miarę potrafiący chodzić po górach więc tempo było niezłe e, ciekawi ludzie, mega sympatyczni czego chcieć więcej po chwili plecak zaczął mi ciążyć e, kilkanaście kilo robię jednak swoje no ale co miałem nie brać piwa, żeby mieć o, o ten kilogram lżej e, a było to też momentami nieco utrudniało drogę, no przynajmniej nie padało, jako zimno też nie było, całkiem przyjemnie się szło. Wokół ciemny las, długie podejście pod górę, jedna oczywista ścieżka, nawet nieźle oznakowana, dopiero później przekonaliśmy się, że jednak w tej części Beskidów niektóre szlaki mogłyby być nieco lepiej oznaczone. Szybki marsz, pełen rozmów męczy, tak pozytywnie, ale jednak męczy. Właśnie kryzys przechodziłem, gdy ktoś, zresztą możliwe nawet, że ja, krzyknął jedną, jedną sylabę, jedno słowo. Dzik! Kilka metrów przed nami wyraźnie słychać było dzika i w gmin... w m... w, m... w, m... w mgnieniu w mgnieniu oka, trudne słówko, mgnienie, w gminieniu w megnieniu oka zbudowaliśmy formację obronną by przywitać trzy szarżujące tak na oko półtonowe odyńce no i co tutaj dużo kryć gdyby nie lata specjalnego treningu nie, by, nie mielibyśmy szans ujść z życiem nawet najmniejszych zareagowaliśmy jednak odruchowo na szczęście niemal tak poza zmysłowo jedyna działająca latarka została sprawnie odrzucona w bok by stworzyć pozory, że jesteśmy wielką armią najeźdźców z kosmosu, której niestraszne są ziemskie monstra z bojowymi okrzykami rzuciliśmy się i naprzeciw, by straszliwej szarży sprawić by błoto pod naszymi nogami rozrzedziło się krwią dzików nowoczesne bronie Kilka tajnych technologii i wrodzone talenty do zabijania zrobiły swoje, i tada przeżyliśmy. Nawet fajnie było, bo adrenalina skoczyła, i zmęczenie od razu zniknęło. Mm. Potem jeszcze przez jakieś pół godziny miałem schizy takie fajne i wyobrażałem sobie, że jakaś maciora nas adoptuje, a my jako te warchlaczki będziemy sobie skakać z kwiatka na kwiatek. Coś mi się przypala. Szybko, szybko trzeba ratować obiad, bo głodny jestem. Co tu się dzieje? No tak. No i przypaliłem sobie warzywa na patelnię. sytuacja w kuchni opanowana, mogę wracać do opowieści. Minęło kilka kolejnych chwil, no i trafiliśmy w końcu na takie solidniejsze rozwidlenie szlaków i no i mieliśmy małe problemy z ustaleniem, gdzie dokładnie jesteśmy i w którą stronę mamy iść. Który, który, który jest, których ludzie nie znają, tak? Wie ktoś, gdzie jesteśmy? Tak. Teraz już wiemy. No, A która jest prakty. godzina? No, straciliśmy sporo czasu. Nie. To nie był czas stracony. Ty bierzesz. No ale coś koło trzeciej będzie, nie? Jak nie później. Druga, 38. Tak? O, no to nieźle stoimy z czasem. Z tym, że w nocy. I jesteśmy tak mniej więcej w jednej trzeciej drogi. Od, od, od jakiejś półtorej godziny. Kręcimy się w kółko, ale jest fajnie. Teraz pytanie, na nas zgubił. Piwo. <śuteur> co ja? Ja was znalazłem, chciałem powiedzieć. Tak, tak, tak. Czy co chciałeś w przeciwnym kierunku. Ja nic nie chcę mówić, ale ja bym poszedł w drugą stronę. Za każdym razem. Ale w końcu was, ja was, ja was, ja was tak naprawdę namówiłem, żebyśmy poszli tym. Jak ciebie nie było poszłać, Tak, chłopaków namówiłem, żeby poszli, prawda? Plany były, żeby iść szczytami. No, no właśnie. Ale jak nie lubisz szczytować, no. no to twoja sprawa. Nie, ja Widzieliśmy dzika, tak. no prawie. W zasadzie to były trzy odyńce, które szarżowały na nas w szyku bojowym. Prawie. Prawie. Lecieć no mówcie coś. Przecież śmiesznie było. Po, ja, ja potem miałem skizy no, przez całe pięć minut. <laughs> A to musiał to ja ja przed żałośnie. nie gdzie, gdzie, gdzie lama drugą rękę położył. Nagle w momencie słyszymy dzika jakieś 15 minut przed sobą. Nagle wszyscy się zbijemy w taką kubkę i się przytulamy do <laughs> no, siebie. No, Latarka gdzieś wylądowała w No ja, ja bym mi na, na Boże, no, <laughs> nie, no, już, Wszyscy ty, gdzieś oma. Ty przyszedłeś na mnie to yy, ja trzymałam tak latarkę, ty ja po prostu przesłoniłaś. Mm -hmm. Bardziej to mi się było podobało fajne. to, jak Paweł ustalił formację obronną. <głosy> <głosy> tak, bo ja wyraz. No. prawdziwe męstwo <głosy> <głosy> na prawą flankę ustawił jedyną dziewczynę. <głosy> A swoje duszko ustawił w środku. <głosy> mi miałeś stać z tyłu. Bohatę. <głosy> Sławko, miałeś mnie osłaniać. Osłaniałem lewą flankę. <głosy> Naprawdę miałem schiza. Nie, no co ty Myślałem, że świetnie Nie się, się Co tak wszyscy teraz milczą Nie, ty gadasz Włączyłem specjalnie nagrywanie Żeby było nie, na pamiątkę ewentualnie to wykorzystam i, i, i stado w postucie zarobimy, nie? Dobra, owłosionych, no, no. 40 owłosionych, spoconych 40-latków będzie się masturbować, słuchając tego. Standardowy tekst. Z tym, że teraz jest głos yy, tak, kobiecy. Więc będzie, będą to robić przynajmniej więcej niż raz. Jakiś uroczy monolog specjalnie dla nich? No. A ile ma słuchaczy? Pozdrawiam. Eee, o, o, około setki. Przynajmniej tych, co pobierają odcinki. Uh -huh. Bo tak, tak. Y, tydzień od tydzień od y, opublikowania odcinka to mam setkę pobrań. A odcinek pojawia się co jaki czas? Co dwa tygodnie. I szansę, co ty robisz? I ile trwa? Co dwa. A, a to różnie. To e, różnie. Od... od y, z, ostatnio 10 minut wypuściłem, ale to tak zazwyczaj od 20 do, do 50 minut. I zawsze się kończy 0-0. 0 sekund, a zawsze jest okrągło. Tak. Mm. Aż tyle się staram zmontować. A to nie jest tak, tak. że jest parę sztuczek tak. to po prostu trzeba mieć przemyślany, co chce się radowo? zrobić. E, no, bloga. Nie, nie, nie zatrudniecie. Nie zatrudniecie. Ale... <śmiech> nie zatrudniecie. <ale> <śmiech> Dużo nie bierzemy. A w Google pokażemy cię dobrze. E, Czekałeś wyskakuje czegoś w Google? Mi... E, wy, wy, wy, wyskakuje, <laughs> jak wpisze Paweł no, Duraj. No, wyskakuje dobra. mój podcast na pierwszym miejscu. Super, miejsce. ja się bardzo zgadzam, a teraz... Y... Pytanie, czy, czy bazujesz na klientach, którzy będą wiedzieć, że się nazywasz że się Paweł Duraj, czy bazujesz na klientach, którzy klienci, będą szukać. Ogóle, to nie są moje klienci. Tam, no właśnie, no, no, no to e na ludziach, którzy szukają Pawła Duraja. A, A pytanie, to... jak dużo osób wie, że ty jesteś Paweł Duraj i robisz podcasty? Obstawiam, że tobie bardziej by zależało na tym. Czy ktoś to siedzi i pisuje, nie wiem. Pod... No, czekaj mnie, to trzeba też Okej, no to, to, to jest pani smarti. <śles> Słuchaj, ja kurwa. No. tak naprawdę trzeba się zapytać mhm. o to, co sobie zależy na osobach, które słuchają o bardzo dobre pytanie no i dlatego z nią pracuję rozumiesz? No, dlatego z nią pracuję myślałem, że czerpiesz inne profity to mam gratis, to mam w cenie dobra szliśmy sobie dalej i szliśmy, i szliśmy w końcu zaczęło robić się szarawo wyszliśmy nieco wyżej żeby wschód słońca zobaczyć kolega się uparł że to będzie bardzo romantyczne więc musi poczekać ze swoją dziewczyną na ten schód który miał być za jakieś 15 minut na płaskim terenie niestety by zobaczyć słońce trzeba było poczekać jeszcze kolejne 40 minut aż wylezie ono za góry rzucaliśmy w jego kierunku bluzgami i częściśmy się z zimna ale to przecież takie romantyczne rocznice przy wschodzie słońca celebrować w końcu zaczęliśmy schodzić w dół ostatni odcinek do punktu docelowego widoki były naprawdę ekstra bo w dolinach w dolinach w kotlinach pod nami jak między górami zalegała ciężka gęstwa mgła a nad tym było błękitne niebo i zielone szczyty górskie wyglądało to trochę tak jakby ktoś zalał wszystko poniżej nas czymś białym po paru godzinach wyszliśmy do miejscowości gdzie mieliśmy się zakwaterować tylko że taki mały problem byliśmy po złej stronie tej miejscowości a ona dosyć duża opcje były dwie albo pójść na około drogą albo znaleźć jakąś ścieżkę przez łąki i las. Oczywiście wybraliśmy to drugie. I ścieżka okazała się wydeptana przez zwierzęta i nie miała w ogóle sensu. Po drodze mokro, trawek i krzaczory po pas, parę solidnych wąwozów po drodze. No i sam przyznaję, szedłem już wtedy na takim automacie. W zasadzie było mi wszystko jedno. Czy paść tu, gdzie teraz stoję, czy iść 5 km dalej? ale cały czas było wesoło a to najważniejsze, nie? na koniec gdy przeskoczyliśmy rzekę ostatnią rozwaliliśmy się na cudownym asfalcie pośrodku wsi była może dziewiąta rano a my przedstawialiśmy obraz nędzy i rozpaczy i sączyliśmy sobie piwo na kilometr przed metą przez następne dni też było fajnie ale nie mam już nagrania z tego okresu. Mieszkaliśmy sobie w schronisku młodzieżowym, takim dziwnym. Fajne warunki, wyremontowane. No i nikogo nie było oprócz nas. I chyba zazwyczaj świeci ono pustkami i tylko z dotacji się utrzymuje. I tutaj też jest taka wesoła ciekawostka w postaci, w postaci regulaminu. Które dwie baby witające nas chciały respektować najwyraźniej. No bo tak, wyobraźcie sobie, przechodzimy na miejsce. One pytają, gdzie reszta. Odpowiadamy, że to a my szliśmy nocą sobie przez góry. Pytają dalej, czy to z nimi będzie w takim razie nauczyciel? Eee... <ścoughs> Jak nauczyciel? Patrzymy się po sobie, nie bardzo wiemy, o co chodzi? Eee, no, i. i coś się pytają o opiekuna kto, kto z kim rozmawiał przez telefon kolega mówi, że to z nim nie? on, on tam wszystko rezerwował ale że w sumie wszyscy, wszyscy są wszyscy są pełnoletni no ale jak trzeba się gdzieś podpisać no to, no to jeden z nas się podpisze jako ten opiekun okej, okay, okej okay. dobra, trochę, trochę po, po kręciły nosami ale wpuściły nas do środka no i mieliśmy sobie zarezerwowane dwie piątki. 10 osób nas miało być dwa pokoje, pięcioosobowe akurat, nie? Pytają się nas, czy w takim razie jest nas porówno dziewczyn i chłopaków. Hmm. No nie. I to też był kolejny problem, bo przecież w regulaminie jest jasno, że nie ma pokoi koedukacyjnych. ok spoko też jakoś musiały przełuknąć ten ból ale z ostatnim to już stwierdziły że nie przepuszczą ostatni taki dziwny punkt który do mnie dotarł to było to że jeżeli zobaczył na terenie ośrodka chociaż jednego papierosa albo chociaż jedną butelkę po piwie no to no będą problemy nie OK, tylko że co w związku z tymi problemami zrobią? Od razu zawiadomię uczelnię. I w tym momencie, w tym momencie, no to hmm, wszystkim nam już zupełnie autentycznie opadła szczena. Jak tylko wyszły z pokoju, gdzie byliśmy, no to ja się nie przejmując tym, że, że to usłyszą, po prostu zaczęliśmy się śmiać i się głośno zastanawiać, jak to by zareagowały osoby w, nie wiem, w jakimś dziekanacie, czy, czy, czy gdzie, gdzie by doszło to pismo ze skargą, że studenci waszej uczelni pili piwo i palili papierosa. No. Pewno by ich to rozbawiło. Naprawdę chętnie, chętnie bym sprawdził na własnej skórze. Na koniec końców chyba żadne pismo takie nie poszło. a nawet jeśli, to nie mam pojęcia na jaką uczelnię. Bo ja nie wiem, czy podawaliśmy jakąś uczelnię. Zresztą każdy z nas był z innej. Z różnych miast i w ogóle. Żeby nie było wszyscy pełnoletni, wszyscy w ogóle. Ale. Regulaminy bywają zabawne. Dobra w końców przez te parę dni w zasadzie jak w czwartek rano wstałem o siódmej rano no to tak do niedzieli wieczór spałem jakieś 8 godzin no, tak i oko yy, i trzeba było wracać już sobie do Krakowa w poniedziałek trzeba iść do pracy i w ogóle No to wsiadam sobie w pociąg i ha. zmęczenie zrobiło swoje a tutaj już mam nagranie kolejne krótkie i tym nagraniem zakończymy odcinek taki cliffhanger będzie ja się już z wami żegnam do usłyszenia za dwa tygodnie Mam wrażenie, że coś mi nie wyszło do końca. Zmęczony musiałem przysnąć w pociągu i, no i najwyraźniej przygapiłem swoją stację. Pociąg się zatrzymał. Nie rozpoznawałem przez okna terenu, Wychodzę na zewnątrz, a na tabliczce przy dworcu pisze Lublin. Lublin. Kilkaset kilometrów dalej zajechałem niż miałem. Dobra, zobaczymy jak się z tego wygrzebie Ale to myślę, że już będzie Następny odcinek